najbardziej karygodne. Była tu więc zebrana także cała oficjalna komenda legionów, narzucona Piłsudskiemu przez Austriaków. Sąd odbywał się przy drzwiach zamkniętych przy obecności czterech przedstawicieli społeczeństwa polskiego. Jako jeden z tych przedstawicieli przebywałem przez cały czas trwania sądu w Przemyślu i słuchałem pięknej obrony samych podsądnych. Przodowała obrona Mariusza Zaruskiego, późniejszego generała w Wojsku Polskim i generalnego adiutanta prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego. W przemówieniu dał Zaruski obraz swojego godnego życia, robiąc tak treścią, jak i formą wielkie wrażenie na słuchaczach. Może nawet talentom swoim zawdzięczał uratowanie życia. Dwaj moi młodsi synowie, Józef i Franciszek, znajdowali się również wówczas w Przemyślu pełniąc jako prości szeregowi służbę łączności przy austriackiej komendzie Legionów. Bo chociaż skierowałem ich z osobistymi moimi listami do ideowo rzeczywistego komendanta Legionów Józefa Piłsudskiego, to jednak nie dotarli do niego i zostali przez czynniki nieprzychylne Piłsudskiemu skierowani do oficjalnej komendy. Byli oni do czasu odkomenderowania ich do Przemyśla, zupełnie izolowani od fermentów buntowniczych, które przechodziły legiony. I dopiero tam postanowili wystąpić z formacji ochotniczej i zgłosić się do wojska austriackiego. Komenda legionów miała tak duży wpływ na swoich najbliższych podkomendnych, że z otoczenia tego jedynie moi synowie i jeszcze jeden ich kolega zdobyli się na wykonanie swojej rewolucyjnej decyzji. Postępek moich synów był widocznie bardzo źle widziany w komendzie, bowiem opinia, z jaką zostali wyprawieni przez szefa sztabu do władz wojskowych Krakowa, miała dla nich bardzo niemiłe następstwa. Obydwaj buntownicy spotkali się bowiem tam ze strony podoficera z silnymi represjami. Ogolono im głowy, zniszczono zupełnie umundurowanie przy przeprowadzaniu dezynfekcji i zastosowano ponadto cały szereg celowych szykan które świadczyły najwyraźniej o złośliwym nastawieniu przełożonych. Wkrótce jednak, po ciężkich przeżyciach wstępnych, zostali puszczeni do domu wobec braku pełnoletności. Skorzystali więc ze swobody, aby ją wykorzystać dla dokończenia średniego wykształcenia i zdobycia matury. Najstarszy syn Michał, który był czynny po stronie rosyjskiej w charakterze komendanta pociągu bakteriologicznego, był zmuszony wycofywać się ze swoim pociągiem równocześnie z cofającym się panicznym nastroju wojskiem. W drodze był narażony na bombardowanie z powietrza, przy czym jeden z celnych pocisków zniszczył mu parę wagonów i zabił kilku sanitariuszy. Wycofywanie pociągu było jednak nieprawdopodobnie powolne, bo zawodziło ciągłe podstawianie parowozów. Jedynie dzięki posiadaniu większych zapasów alkoholu dla celów laboratoryjnych mógł sobie jako tak radzić i torować drogę, legitymując się skutecznie pełnymi butelkami wobec komendantów i zawiadowców stacji, maszynistów i kierowników pociągów. Alkohol posiadał wielką moc, przyciągającą bowiem w całej Rosji istniała wtedy prohibicja. Łapownictwo rosyjskie Znane było jeszcze przed wojną w całej Europie. W kolejnictwie dawanie łapówek nazywano smarowaniem osi. Smarując dobrze osie, miało się wszystko na skinienie. Bez tych smarów nie można było niczego osiągnąć. Podczas wojny nawet wysokie czynniki wojskowe musiały stosować smarowanie osi z kolei, bez tego bowiem transporty wojskowe natrafiały na przeszkody nie do przezwyciężenia. Magiczny wpływ alkoholu doprowadził w końcu pociąg mojego syna do Kijowa. Tu oddany został zarządowi Czerwonego Krzyża. Od tej chwili został syn zwolniony ze swych obowiązków, otrzymawszy jednocześnie zaległe pobory. Nowego rozkazu otrzymać nie mógł, bowiem ferment w wojsku rosyjskim z powodu rewolucji bolszewickiej przybrał bardzo szerokie rozmiary, a poza tym... Pozostawało już niewiele czasu do zajęcia Kijowa przez wojska państw centralnych, które parły coraz dalej ku wschodowi. Niespodziewana przygoda sprawiła memu synowi duże kłopoty. Oto w czasie odprowadzania bliskiej kuzynki na dworzec jeden z pijanych żołnierzy w przystępie udanego sentymentu rzucił mu się na szyję i przy tej sposobności... Wyciągnął mu z kieszeni portfel, zawierający nie tylko całą posiadaną gotówkę, ale i wszystkie papiery osobiste. Opanowanie Kijowa przez wojska państw centralnych umożliwiło synowi powrót do Lwowa. Tutaj policja miejscowa, która była narodowości polskiej, wydała mu paszport w pełnej świadomości, że nie był obywatelem austriackim i brał udział w wojnie po stronie nieprzyjacielskiej. Doktor Piątek z oddziału paszportowego policji, któremu przedstawiłem otwarcie sprawę syna, przyczynił się do zalegalizowania pobytu jego w domu rodzicielskim. Kiedy z początkiem 1918 roku państwa centralne zawarły z Rosją bolszewicką pokój, oddając jej ziemie polskie po Bóg, a nawet dużą część ziemi lubelskiej, nastąpiło wśród Polaków wielkie rozgoryczenie. Brzeskie decyzje określano jako czwarty rozbiór Polski. Najenergiczniej i najbardziej jawnie zaprotestował przeciw temu Kraków. Zrywano w całym mieście orły państwowe, a otrzymane ordery austriackie rzucano na ulicę, bądź też nawet przywiązywano je psom do ogonów. Lokal konsulatu niemieckiego doszczętnie zdemolowano. W rozruchach galicyjskich było wiele przypadków zniewagi okupanta austriackiego. Wiedeń szykował się do odwetu. Zamierzano bezwzględnym terrorem uśmierzyć zbuntowanych Polaków. Wystarczyło jednak podróż namiestnika Galicji do Wiednia, ażeby odwieźć władze centralne od radykalnych sankcji. W przeciwnym razie musiałoby dojść do doniosłego w następstwach starcia ze społeczeństwem polskim, któremu Przybyliby bowiem niewątpliwie z pomocą żołnierze narodowości polskiej. Pod koniec października 1918 roku postępujący rozkład w wojsku austriacko-węgierskim przybrał już takie rozmiary, że zaczęto wycofywać z Galicji wszystkie oddziały, pozostawiając na miejscu jedynie formacje ruskie. Polaków zaś zwalniano do domu. Wojskowe czynniki austriackie, opuszczając Galicję, postanowiły jej część wschodnią oddać Rusinom i z tej racji wykonywały swój plan dywersyjny w stosunku do przyszłej Polski z całą skrupulatnością. Opuszczone przez siebie koszary we wschodniej części Galicji oddawano wojskom ruskim łącznie z pełnym uzbrojeniem. Dopiero w nocy, 31 października, dowiedzieliśmy się o dywersji austriackiej. Wczesnym rankiem, dnia 1 listopada, grupa studentów prowadzonych przez Ludwika Wasilewskiego, w której znajdował się także i mój najstarszy syn, zabrała ze szpitala w Politechnice trochę znajdujących się tam karabinów i udała się do domu techników, umacniając jego obronność workami z piasku. Oprócz tego utworzył się jeszcze inny ośrodek obronny w szkole Sienkiewicza grupujący byłych legionistów i członków polskiej organizacji wojskowej. Jednak młodzież polska, która natychmiast po ujawnieniu zdrady austriackich czynników wojskowych stanęła do obrony zagrożonego polskiego miasta, nie posiadała prawie zupełnie broni. Pewne wzmocnienie w uzbrojeniu grupy techników nastąpiło po zabraniu karabinów z amunicją z koszar, których nie zdążono jeszcze oddać Rusinom, po opuszczeniu ich przez węgierskie formacje wojskowe. Przy opanowaniu tych koszar przez bezbronnych studentów brał poważniejszy udział mój syn Michał. W czasie opuszczania Politechniki przez młodzież i ja się tam znalazłem, a powracając do domu na ulicę Zyblikiewicza musiałem przechodzić przez szereg ulic gęsto ostrzeliwanych przez wojska ruskie. Na drugi dzień cały już prawie Lwów znajdował się w rękach Rusinów. Jedynie niewielką część miasta w okolicach Politechniki bronili Polacy. Cała dzielnica, w której znajdowało się moje mieszkanie, opanowana była przez nieprzyjaciela. Grożono mi rozstrzelaniem, o ile znaleziono by u mnie broń. Jakkolwiek dałem zapewnienie, że broni nie posiadam, miałem ją ukrytą w piwnicy. W pierwszych dniach inwazji ruskiej tereny miejskie opanowane przez obydwa wrogie sobie obozy nie były jeszcze rozgraniczone i pewna cyrkulacja z obydwu stron się odbywała. Naturalnie, że przenoszenie broni czy też amunicji było połączone z dużym niebezpieczeństwem. Po dokonanej u mnie rewizji trzeba było ukrytą broń przenieść do części miasta bronionej przez Polaków. Właśnie syn mój najstarszy, który wpadł do domu po bieliznę, skorzystał ze słabo oświetlonych ulic i przeniósł broń do naszych. Wprawdzie żołnierz ruski stojący po drugiej stronie wypalił do przesuwającej się pod murami sylwetki mojego syna, na szczęście jednak chybił. Pomimo, że Austriacy oddali całe miasto w ręce Rusinów, to jednak stan ich posiadania z dnia na dzień się uszczuplał. Prosty żołnierz ruski nie chciał walczyć i korzystał z każdej sposobności, żeby porzucając broń powrócić do rodzinnego domu. Liczebny stosunek, jak jeden po stronie polskiej do dziesięciu po stronie ruskiej, uznawano za zupełnie normalny. Pobyt mój z małżonką i córką w czasie walk lwowskich można było porównać do pobytu w więzieniu lub bodaj nawet gorzej, bo trzeba było przecież samemu dbać o wyżywienie, a na ulicę nie wolno było wychodzić. Rzadko tylko można było z pewnym ryzykiem wybiegać na ulicę nieco spokojniejsze po bardzo ograniczone zakupy aprowizacyjne. Wreszcie po trzech tygodniach walki w mieście wpadli pewnego ranka wszyscy trzej synowie obarczeni ciężkim ekwipunkiem wojskowym. Radość w domu była wielka. Powiadomili nas że odsiecz nadeszła, nieprzyjaciel pośpiesznie z miasta uchodził. Potem podążyli za innymi w kierunku przez dowództwo wskazanym. Lwów, który prawie sam uporał się z inwazją ruską, zasłynął jako bohaterskie miasto i zdobył do swego herbu krzyż i militari. Rozpatrując jednak bliżej zasługi tego miasta... Dochodzi się do przeświadczenia, że zawdzięczały je legionistom i organizacji POW, POW, stworzonych przez Piłsudskiego oraz licznym zastępom kobiet lwowskich. Były zorganizowane w tzw. Lidze Kobiet, która działała od początku światowej wojny, pozostając pod urokiem i wpływem twórcy legionów i polskiej organizacji wojskowej. Kobiety te wytwarzały wśród rodzin własnych i sympatyzujących z nimi potężne nastroje patriotyczne. Przeważająca część mieszkańców miasta, do której nie dotarły ożywcze fale komendanta Józefa Piłsudskiego, zachowała się zupełnie biernie. Ta bierność części młodzieży lwowskiej była powodem, że nawet dzieci obojga płci, rodzin, członkiń Ligi Kobiet wystąpiły do walki, uciekając samowolnie z domów rodzicielskich. Liczebna przewaga walczących ze strony ruskiej nad Polską była niewspółmiernie duża i dzieci słyszały o tym od starszych. Wiele tych orląd lwowskich zginęło, poświęciwszy swe młode życie. Na przykładzie lwowskim widziało się bardzo wyraźnie, jak nadzwyczajnie wielki wpływ na podniesienie ducha narodowego miała działalność Józefa Piłsudskiego. Dzięki temu, że małżonka moja przez dłuższy czas stała na czele organizacji Ligi Kobiet, miałem sposobność przypatrywania się z bliska społecznej działalności polskich kobiet. Podczas całego okresu brania udziału Legionów w wojnie Liga Kobiet w Małopolsce, a specjalnie w Lwowie, z dużym poświęceniem niosła pomoc legionistom, zaspokajając ich potrzeby odzieżowe i materialne na froncie i w miastach małopolskich. W akcji tej kobiet polskich zwracała na siebie uwagę wielka ich serdeczność w odnoszeniu się do żołnierzy polskich. Siostry i matki nie byłyby w stanie więcej uczucia wkładać przy świadczeniach wobec swych braci i synów będących w potrzebie. Patrząc na to wszystko, zdałem sobie sprawę, jak wielkie znaczenie mają dla narodu potężne uczucia kobiet. Nie wyobrażam sobie bez nich masowego bohaterstwa narodu w obronie swego kraju. Gdy brygadier Piłsudski przyjeżdżał do Lwowa z frontu, mógł się tu czuć tak jak wśród najbliższych. Wszystkie wybitniejsze członkini Ligi Kobiet... Były mi osobiście znane i mógłbym cały szereg nazwisk wymienić. Nie czynię jednak tego ze względu na obecne ciężkie warunki naszego kraju. Wyparcie inwazji ruskiej ze Lwowa nie zakończyło jednak walk z Rusinami na prowincji, gdzie jeszcze przez dłuższy okres czasu trwały wzajemne zmagania. Natrafiali tu Polacy na wzmagający się opór przeciwnika. Widocznie agitacja robiła swoje. Lała się więc bratnia krew w dalszym ciągu. A jednak przecież w dawniejszych czasach, nie tak długo jeszcze przed wojną światową, zupełnie inne stosunki panowały we wschodniej Małopolsce. Nie czyniono tam żadnej różnicy między Polakami i Rusinami. Mieszane małżeństwa były już tak liczne, że pokrewieństwa wzajemne stosunkowo głęboko przenikały. Wprawdzie religie były różne, ale znajdowały się one pod wspólnym zwierzchnictwem Rzymu. Większość cerkwi grecko-katolickich powstała kosztem polskiej szlachty, która posiadała tu znaczne obszary w swych rękach. W wypadkach większej odległości od kościoła rzymsko-katolickiego chrzczono dzieci i brano śluby polskie w bliżej położonych cerkwiach grecko-katolickich. W ten sposób bardzo dużo ludności wiejskiej uległo rutenizacji, lecz nikt z tego powodu nie robił żadnej kwestii. W przeciwieństwie do tego w miastach, które poza liczną ludnością żydowską były prawie zupełnie polskie, mogło się odbywać zjawisko odwrotne, a mianowicie polonizacja Rusinów. Jedynie antagonizmy socjalne miały tu miejsce. Większe obszary ziemskie należały do Polaków, a lud ruski na małych swych zagrodach cierpiał niedostatek. I chociaż źródło tego antagonizmu było samo przez się bardzo mocne, to jednak działanie jego szło tylko w kierunku polskiej warstwy uprzywilejowanej. Wystarczyłoby więc przeprowadzić rozumnie polską rację stanu, wymagane reformy socjalne, żeby usunąć wszelkie źródła antagonizmu na obszarach małopolskich o mieszanej ludności. Gdyby Polska niepodległa powstała jeszcze w czasie zgodnego współżycia obydwu narodowości, to nie byłoby większych trudności z przeprowadzeniem daleko idącej reformy socjalnej, bo sama nieliczna warstwa posiadaczy ziemskich nie byłaby w stanie temu przeszkodzić. Bardziej radykalne rozstrzygnięcie reformy rolnej byłoby wówczas dla całego omal społeczeństwa bardzo popularne. Sztuczna jednak agitacja w Małopolsce Wschodniej, którą rozpętały czynniki polityczne austriackie i niemieckie, w czasach przed Wielką Wojną wytworzyła duży zastęp demagogów, siejących najbardziej skrajną nienawiść do narodu polskiego. Największą wylęgarnią demagogii ruskiej były rodzinne domy duchowieństwa grecko Młodzież pochodząca z nich... Była najbardziej wrażliwa na potrzeby idące z zewnątrz. Bo jakkolwiek duchowieństwo grecko-katolickie było materialnie nieźle sytuowane, to jednak w porównaniu z duchowieństwem rzymsko-katolickim miało trudniejszy dostęp na gruncie towarzyskim do dworów polskich. Polscy księża pochodzili z różnych warstw, od najniższej do najwyższej. A przebywając wspólnie w seminariach i wyższych zakładach naukowych, wytwarzali w swoim środowisku towarzyskie wyrobienie, dostosowane do wymagań socjalnie wyższych warstw polskich. Ruscy duchowni tych warunków nie mieli. Prawie wszyscy pochodzili ze środowisk rodzin samego duchowieństwa, żenili się również z niewiastami tego samego pochodzenia. Dawało to specyficzny styl towarzyskiego stosunku, który w sferach ziemiańskich mniej chętniej był widziany. Te na pozór mało znaczące fakty budziły w rodzinach duchowieństwa ruskiego niezadowolenie i wrogie nastroje, które na pewno miały duży wpływ na wychowanie młodego pokolenia. Rzym nigdy nie miał szczęścia w Polsce ze swoim wschodnim obrządkiem religijnym. Polacy zawsze byli świadomi, że ta jego polityka zupełnie nie harmonizowała z racją stanu Polski. Wkrótce po wyparciu wojska ruskiego z Lwowa powstała możność upragnionego mego wyjazdu do Krakowa, przede wszystkim zaś do Warszawy, dokąd wrócił już z Magdeburga Józef Piłsudski. W drodze do Krakowa ostrzeliwali nas jeszcze Rusini w pociągu. Gdy się znalazłem w stolicy tworzącego się wolnego i niepodległego państwa, doznałem wielkich wzruszeń. Wszak tutaj, przed dwudziestu laty, udało mi się uwolnić spod łap najbrutalniejszych ciemiężycieli, ale jednocześnie zmuszony byłem się rozstać ze swoim środowiskiem polskim na lat dwadzieścia. Podczas swego długoletniego bytowania za granicą cierpiałem i z tęsknoty za własnym krajem i z racji beznadziejnej jego przyszłości, ale cierpiałem jako wolny człowiek. Z zachowaniem pełnej godności osobistej. I wreszcie, po zrobieniu w Europie dużego koła, zamykam je w Warszawie. Ale jakże innej od tej, którą przed laty opuściłem. Idąc przez ulice miasta, musiałem kilkakrotnie sobie samego zapewniać, że to nie sen, a pełna rzeczywistość. Dalsze wspomnienia... Będą dotyczyły moich spostrzeżeń z całego czasu istnienia Rzeczypospolitej Polskiej, jej życia i rozwoju. Rozdział 11. Celem ułatwienia zrozumienia moich spostrzeżeń z życia nowo powstałej Rzeczypospolitej Polskiej nawiążę do czasów przedrozbiorowych z końca XVIII wieku, jak również do okresu niewoli ciągnącego się do roku 1918. Państwa, przypominając swoją skomplikowaną strukturą organizmy zwierzęce czy ludzkie, pochodzą, tak jak one, różne okresy rozwoju i niedomagań. W takim stanie niemocy znalazła się Rzeczpospolita Polska w okresie przedrozbiorowym – Rozkład wewnętrzny nadwątlał zwolna jej potęgę, zdobytą w ciągu wieków, niszcząc równowagę państwa. Zakłócanie zaś harmonii życia społecznego musiało wpłynąć na osłabienie jej organizmu, dając silniejszym sąsiadom sposobność i podnietę do wykorzystania tej niemocy. Główną przyczyną silnego osłabienia Polski w tym czasie był monstrualny wzrost przywilejów magnacko-szlacheckich, niespotykany w historii innych krajów. Budził on w tej warstwie społeczeństwa bezgraniczną samowolę, a niepłacenie podatków na administrację i wojsko wprowadziło bezład w organizacji państwa. Ta sama szlachta, która w dawniejszych czasach wykazywała wszelkie zalety rycerskie i niezwykłą gotowość poświęcenia dla ojczyzny, z czasem pod demoralizującym wpływem przywilejów niszczących najpiękniejsze wartości stoczyła się w otchłań ciemnoty umysłowej. Tylko nieliczni wytrwali na należytym poziomie. Po pięknych okresach rozkwitu straciła Polska równowagę tym łatwiej, że miasta jej, wskutek dużego procentu obcej ludności, nie mogły odegrać tej wielkiej roli, jaką w momentach krytycznych odgrywały miasta na zachodzie. Lud wiejski, stanowiący przeważającą część społeczeństwa, pozostawał w stanie bardzo niskiego uświadomienia narodowego i w zupełnej zależności pańszczyźnianej. Nie dziw więc, że sąsiedzi o wielkich apetytach zaborczych skorzystali ze słabości wewnętrznej Polski i bez wielkiego wysiłku zdołali zagarnąć jej ziemię. Pierwszy rozbiór z roku 1772, przez który... Znaczne obszary kraju dostały się pod obce panowanie, wstrząsnął mocno społeczeństwem polskim. W Sejmie doszło do długotrwałych walk między posłami dążącymi do wprowadzenia reform, a tymi, którzy bronili przywilejów szlacheckich. Po czteroletnich obradach 3 maja 1791 roku Doprowadzono wreszcie do uchwalenia konstytucji, w której szlachta zrzekła się na rzecz warstw nieuprzywilejowanych pewnej części swych uprawnień. I chociaż ustępstwa nie były wielkie, zmieniały jednak stan uprzedni, przyczyniając się poważnie do podtrzymania nawy państwowej. Wydarzenie to było na ówczesne stosunki tak nadzwyczajne, że rocznicę uchwalenia Konstytucji obchodzono uroczyście w każdym z zaborów, a w wolnej Polsce uznano ją za święto narodowe. Sąsiedzi nie czekali jednak na wzmocnienie się Polski i już w 1793 roku dokonali drugiego rozbioru, zagarniając dalsze terytoria. Wtedy nastąpiła ponowna reakcja społeczeństwa polskiego w postaci Powstania Kościuszkowskiego, które wybuchło w 1794 roku. Niestety zostało krwawo stłumione przez zaborców, którzy w 1795 roku dokonali trzeciego rozbioru, dzieląc między siebie resztę ziem polskich. Przy pomocy tych uwag w okresie przedrozbiorowym... Chcę wykazać, że społeczeństwo w nowo utworzonej Polsce, mogąc czerpać jedynie z mało chwalebnych tradycji przedrozbiorowych, nie posiadało jeszcze dostatecznego poziomu kultury państwowo-twórczej. Później długa niewola nie pozwoliła Polakom nauczyć się organizowania państwa. W tym okresie walczyli ustawicznie z rządami zaborczymi, nie mając sposobności do pracy konstruktywnej. W psychice uświadomionej części społeczeństwa polskiego pozostał jedynie pęd do zrzucenia jarzma i odzyskania niepodległości. Po nieudanym powstaniu kościuszkowskim nastąpiło powstanie 1831 roku, potem odruchy rewolucyjne w latach 1846 48 powstanie 1863-1864 i wreszcie walka z caratem w latach 1905-1906. Więzienia rosyjskie były stale zapełnione członkami partii i stronnictw wolnościowych. Pędzono ich później w kajdanach na Sybir. Wszystkie zatem przejawy życia narodowego podczas okresu niewoli politycznej odnosiły się do walki z obcymi rządami, z różnymi odmianami w każdym z państw zaborczych, odpowiednio do warunków przez nie stwarzanych. Bardzo liczne ofiary ponoszone w tych walkach i mnożące się przykłady wielkiego bohaterstwa miały duże znaczenie dla podtrzymywania ducha narodowego. Wytwarzała się coraz głębsza wiara, że przyjść musi czas, kiedy nastąpi pełne wyzwolenie narodu. Nastawienie idealistyczne do życia i przyszłości narodu stało w zdrowej części społeczeństwa na wysokim poziomie piękna psychicznego. Ludzi, którzy w tych walkach brali wybitny udział, stawiano młodemu pokoleniu jako przykłady godne naśladowania. Nie pomijano tu naturalnie licznych i świetnych przykładów męstwa ofiarnej służby dla ojczyzny, jakie nam dawała nasza tysiącletnia historia. Ten idealizm społeczeństwa, który zawsze wiązał się z najszczytniejszymi interesami narodu, stanowił jedyny cement, który wiązał społeczeństwo polskie rozdzielone na trzy części i pozbawione niepodległego życia państwowego. Nie tylko wśród inteligencji były rozpowszechnione mocne uczucia ideowe, ale także i ludność wiejska tworząca najliczniejszą, bo przeszło 70% część narodu, była i jest dalej opanowana przez potężne uczucia przeważnie religijne. Dla obrony swoich ideałów lud wiejski potrafił składać najwyższe ofiary. Przykładów obrony uczuć religijnych znajdujemy wiele w zaborze rosyjskim. Przy okazji nawracania ludności polskiej, a nawet całych powiatów na prawosławie, rząd rosyjski był zmuszony wysyłać wojsko celem przełamania oporu ludności. Woleli wówczas dla zachowania wiary ojców ginąć z pieśnią na ustach, aniżeli poddawać się brutalnej przemocy. Tak potężnych uczuć nie można nabyć z roku na rok. Na to muszą w specjalnie sprzyjających warunkach składać się całe stulecia. Ale raz nabyte stanowią wielką energię psychiczną, niezależnie od kierunku idealistycznego. Ludzie, którzy potrafią mocno kochać swój ideał w miarę uświadamiania narodowego, co odbywa się najczęściej w szkołach państwowych, potrafią łatwo część swojej energii psychicznej zwracać w stronę ideałów patriotycznych. Stosunkowo wielka część społeczeństwa polskiego Stawiała sprawy patriotyczne i honor narodu na pierwszym miejscu, wysuwając je niejednokrotnie, nawet jako hasło i cel swego życia. A byli i tacy, którzy potrafili wszystkie swoje interesy materialne podporządkować celom patriotycznym, aż do świadomego oddania swego życia dla sprawy narodowej. Mówiąc o polskich uczuciach patriotycznych i nadając im tak wielką wagę, Bynajmniej nie twierdzę, że i inne cechy związane więcej z materialistycznym interesem jednostek nie są w stanie utrzymać organizmu państwowego w pełnym zdrowiu i rozwoju. Podczas piętnastoletniego mego pobytu w Szwajcarii obserwowałem skrupulatnie i wnikliwie życie państwowe tego kraju. Na tej podstawie nabrałem przeświadczenia, że cechy idealistyczne, które były w Polsce jedynym twórczym czynnikiem, tutaj tylko w małej mierze występowały. Natomiast inne właściwości, które Szwajcarzy w ciągu wieków nabyli, wystarczały, aby państwo doprowadzić do obecnego tak wysokiego poziomu wszelkiej kultury. Patrząc na administrację tego sympatycznego kraju, odnosiłem wrażenie, że praca była tak dokładna, skoordynowana, że można by użyć porównania i jej z precyzyjnie chodzącym zegarkiem szwajcarskim. Wchodząc do urzędu, doznawałem uczucia, że wchodzę do środowiska ludzi bliskich, szczególnie przyjaźnie do mnie usposobionych. Widziałem troskę urzędników, aby mnie stracił za wiele czasu, aby mnie załatwienie sprawy nie kosztowało więcej, aniżeli trzeba. A o zaleganiu sprawy to i mowy być nie mogło. Nic więc dziwnego, że bieg spraw administracyjnych odbywał się szybko kosztem niewielkiego wysiłku obywatela. Więcej skomplikowane sprawy nie trwały dłużej jak dwa tygodnie, co w niejednym państwie mogło się przeciągać na miesiące, a nawet lata. Gdy się przyglądałem pracy różnych funkcjonariuszy, bądź to kolejowych, bądź pocztowych lub innych, wyczuwałem zawsze bardzo wartościową cechę, którą nazywam kulturą obowiązkowości. Potęga tej kultury imponowała mi, była bowiem w stanie panować nad interesami osobistymi, w które ludność Szwajcarii wkładała szczególnie wiele wysiłków i energii. Wychowanie młodzieży harmonizowało z owym zdrowiem państwowym, bo świat nauczycielski w całości oddany był swoim obowiązkom pedagogicznym. Cechą obywateli szwajcarskich jest również ich prawdziwy, głęboko zakorzeniony demokratyzm, który Szwajcarzy w swoim codziennym życiu stosują nie w słowie, a w czynie. W czasie mego tu pobytu grupa socjaldemokratyczna z Curychu sprowadziła dla celów propagandy partyjnej wybitnego przywódcę socjaldemokracji niemieckiej, który wygłosił odczyt wobec licznej Rzeszy Obywateli. Przywódca ten nie tylko, że nie zdołał swoim przemówieniem wywołać oczekiwanych nastrojów związanych z pogłębieniem idei socjaldemokratycznej, ale wywołał wrażenie, że ten wybitny przedstawiciel socjalnej demokracji niemieckiej w ogóle nie jest żadnym demokratą. Zaciekawiało mnie, co jest w Szwajcarii tym cementem, który pozwala na tak harmonijne współżycie obywateli niejednolitych narodowościowo. I doszedłem do przeświadczenia, że stanowi o tym przede wszystkim świadomie odczuty wysoki poziom szwajcarskiej kultury państwowej, utrzymującej wielką obowiązkowość, porządek i niezwykłą precyzyjność życia. Wyczucie wyższości ustroju i zdrowego nastawienia społeczeństwa szwajcarskiego osłabia mocno antagonizmy narodowościowe. Każdy Szwajcar posiada pełną świadomość, że państwo jest współwłasnością, w której on uczestniczy i za którą pełną ponosi odpowiedzialność. Nie byłby kompletnym obraz życia szwajcarskiego, gdybym nie podkreślił wyjątkowej i powszechnej obyczajności panującej w tym kraju. Wówczas już jednak w większych miastach szwajcarskich, pod wpływem licznych przyjezdnych z zewnątrz kraju, następowało osłabienie owych pięknych cech obyczajowych, co mogłoby się potęgować przy zwiększonym napływie cudzoziemców. Miałbym obawy o losy tego kraju... Gdyby z racji jakiegoś kataklizmu, przychodzącego z zewnątrz, został zniszczony mocno i zdezorganizowany oraz gdyby się zaczęły warunki bardzo niekorzystne dla materialnej egzystencji jego obywateli, mogłyby wówczas nastąpić trudności w wyładowaniu wielkich energii potrzebnych do wyprowadzenia państwa z ruiny. W organizmie tak zharmonizowanym, w którym obywatele przy załatwianiu swoich interesów nie natrafiali na większe przeszkody, a przeciwnie wszędzie znajdowali daleko idącą pomoc ze strony administracji państwowej, mogłoby w takiej chwili zabraknąć potrzebnego hartu i wytrzymałości do nabycia których potrzeba borykania się przez długie lata z ciężkimi warunkami życiowymi. Oczywiście, że i państwa o przeważającej jednolitej narodowości, które w szeregu wieków zachowały ciągłość swego istnienia i rozwoju i posiadają z tej racji tradycje wiążące mocno ich państwowość, mogą sobie pozwolić na większe zmaterializowanie swoich obywateli. Same tradycje im wystarczają, żeby w porę skorygować odchylenia od ich zdrowej linii rozwojowej. Silne uczucia patriotyczne budzone i pielęgnowane w narodzie polskim przez liczne powstania i walki z zaborcami, a szczególności w części kraju zajętej przez Rosję, natrafiały na człowieka, który od najmłodszych swoich lat wszystkie swoje uczucia i myśli kierował tylko dla sprawy wyzwolenia Polski. Był nim Józef Piłsudski. Oprócz głębokiego idealizmu, cechowało tego i wielkiego człowieka realne poczucie rzeczywistości i genialny umysł, ułatwiający mu rozwiązywanie najbardziej zawiłych i trudnych problemów życiowych. Cele, do których zmierzał w marzeniach swoich, były tak daleko idące, że w początkowych fazach ich realizowania nie mógł być dostatecznie zrozumiany nawet wśród najbliższego otoczenia. W działalności swojej prowadzonej z wielką energią i zawziętością, niezrażony największymi oporami środowiska polskiego, stale zajmował stanowisko odosobnione. To też jedynie dzięki potędze ducha swego był w stanie, Piłsudski, ciągnąć za sobą, chociaż z pewnym opóźnieniem, coraz liczniejsze rzesze patriotów. Jako przykład służyć może zorganizowanie polskiej siły zbrojnej przed Wielką Wojną, później poprowadzenie do boju Legionów, kiedy to miał przeciwko sobie przeważającą rzeszę starszych i młodszych patriotów, którzy nie byli w stanie zrozumieć zamierzeń Piłsudskiego i walczyli z nim, posuwając się nawet do metod szkodliwych dla interesów Polski. Bo kiedy Piłsudski dążył do wywalczenia Polski, zupełnie niezależnej i suwerennej, to jego przeciwnicy z zaboru austriackiego mogli się najwyżej zdobyć na walkę z Rosją w imieniu austriackiej racji stanu w nadziei, że Austria, skupiając większą część ziem polskich, da przy boku swoim lepsze warunki narodowego istnienia. Patrioci z zaboru rosyjskiego, walcząc z państwami centralnymi, mieli znowu nadzieję, że Rosja, łącząc wszystkie polskie ziemie pod swoim panowaniem, da narodowi polskiemu możliwą egzystencję w rodzaju autonomii. Zamiary Piłsudskiego znacznie dalej sięgały. Wierzył w rozgromienie Rosji przez państwa centralne, a gdy to nastąpi? W zwycięstwo Ententy nad państwami centralnymi. Po pobiciu Rosji przez państwa centralne chciał w ich zwalczaniu współdziałać z Ententą. Wobec walki jaką z nim prowadzili jego przeciwnicy polscy, miał Piłsudski w Legionach bardzo ciężkie warunki pracy. Tylko dzięki swojej wielkiej ideologii, zawziętości i realizmowi w działaniu nie zniechęcił się i wytrwał na stanowisku. A kiedy Rosja pod naporem państw centralnych musiała opuścić ziemię polskie, wówczas Piłsudski uznał ten moment... Za właściwy dla podjęcia walki przeciwko państwom centralnym, powiedział wtedy, na obszarach naszej ojczyzny mamy już dwóch tylko zaborców. Czas zwrócić się przeciwko nim. Postanowił rozwiązać legiony, by sam jako wolny człowiek, niezwiązany wojskowo, mógł rozpocząć nielegalną, planową akcję skierowaną przeciwko Niemcom i Austrii. Swoim autorytetem uniemożliwił Niemcom planowany przez nich pobór ochotniczy do wojska, pomimo że niemieckie czynniki wojskowe obiecywały za to wielkie korzyści dla Polski. Zapowiadając utworzenie Niezależnego Królestwa Polskiego, chciały Niemcy pod tym hasłem wciągnąć szerokie rzesze Polaków do współpracy wojennej państw centralnych. Piłsudski zupełnie nie wierzył w szczerość zamiarów niemieckich. Postanowił więc przeszkodzić na szerszą skalę zakrojonej rekrutacji w Polsce i przeciwstawić się dalszemu przelewaniu krwi polskiej. Późniejsze walki przy boku państw centralnych leżałyby już tylko w ich interesie. Z drugiej strony rozwinął żywą akcję celem utworzenia tajnej nielegalnej organizacji która z czasem urosła do potęgi pod nazwą Polskiej Organizacji Wojskowej. Dla lepszego zobrazowania stanowiska Piłsudskiego wobec państw centralnych przytoczyć warto rozmowę generała Beselera z Piłsudskim w obecności adiutanta Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, późniejszego generała i ambasadora RP w Rzymie, według jego relacji. — Czy sądzi pan, ekscelencjo, — powiedział Piłsudski, — że naród da się oszukać frazesem lub obietnicą? Czy myśli pan, że jeżeli nalepicie orła polskiego na każdy palec u ręki, która nas dławi, to przez to Polacy zaczną uważać morderczy uścisk tej ręki za wyraz miłości i przyjaźni? Von Besseler zrywa się, staje przed brygardierem czerwony z uniesienia. Herfon Piłsudski krzyczy, krótko i węzłowato, w tym wielkim historycznym momencie Polsce potrzeba wielkich ludzi. Pan jest jedynym, jakiego znam, jakiego odkryłem. Niech pan pójdzie z nami. Damy panu wszystko, siłę, sławę, pieniądze. Pan zaś odda olbrzymią przysługę swojej ojczyźnie. Piłsudski słucha, bębniąc palcami po stole. — Pan mnie nie rozumie, ekscelencje, odpowiada spokojnie. — Pan nie chce mnie zrozumieć. Gdybym przyjął pańską propozycję, wy, Niemcy, uzyskalibyście jednego człowieka, ja zaś straciłbym cały naród. Besseler zniechęcony rozkłada ręce. Posłuchanie skończone. Państwa centralne żądały złożenia przez legionistów przysięgi. Mieli dotrzymać wiernie braterstwa broni wojskom Niemiec, Austro-Węgier oraz państw z nimi sprzymierzonych. Piłsudski nie mógł zezwolić na złożenie przysięgi, wiedział bowiem, że musiałaby ona być złamana w chwili przystąpienia do orężnej rozprawy z Niemcami, którą przecież przewidywał. — Żołnierz jestem — mówi on do swoich legionistów — rozumiem was. — I ciężko mi dać wam ten rozkaz, ale szliście na pola bitew umierać za ojczyznę, teraz idźcie za nią do więzienia. Posłuszni swojemu komendantowi żołnierze wyrzekli się służby w Legionach i bez oporu zapełnili więzienia i obozy internowanych. Jedynie w królestwie pozostała już mniej liczna polska siła zbrojna, tak zwany Wehrmacht. Piłsudski nie zdołał już wysłać listu do Beselera z tym, że pragnął dzielić w więzieniu los swoich żołnierzy. Został bowiem aresztowany w nocy z 21 na 22 lipca 1917 roku wraz ze swym długoletnim szefem sztabu Kazimierzem Sosnkowskim. Osadzono ich oddzielnie w zupełnym odosobnieniu od świata w twierdzy Magdeburgu. Izolacja więźnia była tak ścisła, że nie wiedział nic o powrocie drugiej brygady polskiej pod opiekę Austrii i o rzuceniu jej na front bezarabski. Nie wiedział także o tym, że druga brygada rozgoryczona czwartym rozbiorem Polski postanowionym w brześciu przez państwa centralne i Rosję bolszewicką, po krwawej bitwie z Austriakami pod Rarańczą Przebiła się w nocy 15 lutego 1918 roku przez front i wkroczyła na terytorium rosyjskie, łącząc się z formacjami Wojska Polskiego w głębi Rosji. Nie wie w końcu o tym, że legioniści II Brygady, połączonej z drugim Korpusem Wojsk Polskich w Rosji, stoczyli pod Kaniowem 11 maja 1918 roku krwawą bitwę z Niemcami. Jedynie z dziennika miejscowego dowiedział się o rozwiązaniu w Królestwie Rady Stanu i powołanie na jej miejsce Rady Regencyjnej, pozostającej pod opieką Besselera. Jeszcze raz dał Piłsudski wyraz swemu twardemu i nieustępliwemu stanowisku co do niepaktowania z wrogiem. Kiedy rząd niemiecki przedstawił mu przez swego delegata możliwość zwolnienia go z więzienia pod warunkiem niewalczenia przeciw Niemcom, odpowiedział... Trzymacie mnie w więzieniu, nie możecie stawiać mi żadnych warunków. Katastrofalny dla państw centralnych rozwój wypadków na froncie i wewnątrz kraju skłonił rząd niemiecki do decyzji uwolnienia więźnia magdeburskiego. W dniu 8 listopada 1918 roku wyjeżdża Piłsudski wraz z Kazimierzem Sosunkowskim z Magdeburga do kraju. Rozdział 12. Dnia 10 listopada 1918 roku zjawił się Piłsudski znowu w Warszawie, aby przez długie lata odgrywać wielką przodowniczą rolę przy tworzeniu państwa, budowie jego zrębów, ustalaniu jego granic i umacnianiu niepodległego bytu wobec zaborczych instynktów sąsiadów. Dla dalszej orientacji w Polsce... Warto tu przytoczyć, co Piłsudski w niej zastał, powróciwszy z twierdzy magdeburskiej. Cały zabór rosyjski znajdował się jeszcze pod okupacją i pełno żołnierzy niemieckich chodziło jeszcze po ulicach Warszawy. Rada regencyjna żadnej faktycznej władzy nie posiadała. W części zaboru rosyjskiego, którą opanowała Austria, powołano w Lublinie rząd ludowy, który ogłosił detronizację Rady Regencyjnej. W Krakowie sprawował władzę rodzaj rządu pod nazwą Komisji Likwidacyjnej, która również nie uznawała Rady Regencyjnej i rządu lubelskiego. W Lwowie i w całej niemal wschodniej Małopolsce ustępujące wojska austriackie rozpuściły do domów żołnierzy polskich z formacji austriackich, a Rusinom oddały koszary i środki wojskowe, aby tym samym zapewnić panowanie Rusinów w tej części kraju. W Lwowie toczyły się z tej racji krwawe walki Polaków z Rusinami o posiadanie miasta. W całym zaś kraju panował wielki chaos i rozprzężenie mogące się przeobrazić w wojnę domową. W zaborze pruskim przeważnie gospodarowali jeszcze Niemcy. Na wschodzie nabrzmiewało niebezpieczeństwo inwazji bolszewickiej. Czesi zagrażali od południowego zachodu ziemiom polskim. Poza tym... Kraj zrujnowany, zniszczony przez wojnę, ogłodzony. Fabryki stoją pozbawione maszyn, setki tysięcy bezrobotnych. Wioski i miasta w zgliszczach. Choroby grasują nagminnie. W obiegu obcy pieniądz, w skarbie pustki. Dnia 11 listopada udał się Piłsudski na zebranie niemieckiej Rady Żołnierskiej, która prosiła go o zaopiekowanie się pozostałymi na terenie Polski niemieckimi formacjami wojskowymi i odesłanie ich do ojczyzny. Przytaczam poniżej ustępy warunków Piłsudskiego postawionych niemieckiej Radzie Żołnierzy. Jako przedstawiciel narodu polskiego oświadczam Wam, że naród polski za grzechy Waszego rządu nad Wami mścić się nie chce i nie będzie. Pamiętajcie, że dosyć krwi popłynęło, ani jednej kropli krwi więcej. Żądam od was, żebyście się zachowali zupełnie spokojnie i nie prowokowali więcej narodu polskiego, a wszyscy, jak jeden mąż, wrócicie do waszej ojczyzny. Ewakuacja odbędzie się na mój rozkaz, nie na ich. Cały materiał kolejowy i cała broń pozostanie w Polsce. Tylko w tych warunkach idę na zgodę. Tego samego dnia Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych, a w trzy dni później, 14 listopada 1918 roku, z inicjatywy księdza kardynała Kakowskiego oddała całą władzę w jego ręce. Jeszcze jako wódz naczelny Piłsudski notyfikował rządom państw koalicji istnienie niepodległego państwa polskiego obejmującego wszystkie ziemie Zjednoczonej Polski. Jednocześnie z tym zwrócił się do marszałka Francji Focha z prośbą, aby wojska polskie we Francji, będące częścią armii francuskiej, zostały możliwie szybko skierowane do Polski. Przyjąwszy od rady regencyjnej pełną władzę, postanowił na pierwszym miejscu, jako sprawę najpilniejszą, formowanie sił zbrojnych. Rozporządzał zaledwie dziewięcioma tysiącami dobrze wyekwipowanych i dobrze wyćwiczonych przez Niemców żołnierzy. Najmniejszej nie miał trudności w szybkim powołaniu pod broni legionistów i szerokich rzesz polskiej organizacji wojskowej, a ochotniczy zaciąg do wojska dawał również szybko zadawalające wyniki z tworzeniem wojska postanowił Piłsudski doprowadzić społeczeństwo polskie do jakiejś takiej konsolidacji. Zadanie to nie tylko, że nie było równie łatwe jak tworzenie wojska, ale okazało się nadzwyczaj trudne. Społeczeństwo polskie poza wysokim poziomem ideału patriotycznego nie miało nic z tego, co było niezbędne dla wprowadzenia w ruch życia państwowego. Jedynie w zaborze austriackim, byłej Galicji, istniał już od kilkudziesiątków lat rodzaj autonomii, której cała administracja była Polska pod kontrolą polityczną i ekonomiczną Wiednia. też do administracji niezależnej Polski weszło dużo jednostek z byłego zaboru austriackiego. Był to jednak element, który... Na ogół nie był w stanie wyzwolić się w pełni z bezdusznej atmosfery biurokratycznej, jaka panowała w administracji austriackiej. Największe wartości przedstawiało nauczycielstwo polskie spod zaboru austriackiego, które chociaż niezupełnie osiągało poziom wymagany dla szkół w Polsce, to jednak znało obowiązki nauczycielskie i posiadało doświadczenie pedagogiczne, czego nie znano ani w zaborze niemieckim, ani w rosyjskim. Polacy z zaworu rosyjskiego, fachowo przygotowani przeważnie w dziedzinie techniki, znajdowali zajęcie w całym obszarze właściwej Rosji i byli tam nawet poszukiwani i bardzo dobrze wynagradzani. Można było nawet powiedzieć, że ta koniunktura dla polskich inżynierów w Rosji coraz szybszym tempem się zwiększała, bo na ogół inżynierowie rosyjscy nie byli w stanie konkurować z polskimi. Ten stan warunków wytwarzał w ostatnich latach przed wojną gorączkowe ubieganie się o polskich fachowców, o posady w głębi Rosji. Każda działalność w Rosji musiała być jednak poparta łapówkami, wytwarzając demoralizujące stosunki. O pielęgnowaniu uczuć idealistycznych w takich warunkach trudno było myśleć. Wieści o tych stosunkach dochodziły mnie jeszcze w Szwajcarii i pamiętam, jak w roku 1912 wypowiadałem się pod wpływem tych faktów. Jeszcze 10 lat takich warunków w zaborze rosyjskim mówiłem, a prawie cała energiczna i fachowa inteligencja polska w Rosji będzie tracona dla sprawy narodowej. Cudzoziemcy... Którzy wykorzystywali dla swoich interesów ten niezdrowy stan stosunków w Rosji, mówili, że w kraju tym wszystko wolno, nawet to, co w krajach kulturalnych jest zakazane. W zaborze pruskim energiczniejsze jednostki, nie mając tych możliwości, co Polacy w zaborze rosyjskim, musiały, z bardzo nielicznymi wyjątkami, pozostawać i działać w środowisku własnym. Praca ich koncentrowała się przeważnie w dziedzinie ekonomicznej, stawiano sobie bowiem jako cel mnożenie dóbr materialnych wśród Polaków celem łatwiejszego przeciwdziałania germanizacji i wykupywania polskiego stanu posiadania przez Niemców. Polacy ci nie wyzbywali się przy tym swojej ideowości. Ani w administracji, ani w szkolnictwie pruskim Polacy udziału nie brali. Ci zaś, co mieli dostęp do tej pracy, zmuszeni byli zatracić ideologię polską. Mówiąc o Polakach ze wszystkich trzech zaborów, niepodobna pominąć tej roli, jaką przy tworzeniu państwa polskiego odegrali Polacy przebywający stale poza granicami kraju. Nie tylko wstępowali oni do szeregów armii polskiej, tworzonej we Francji, lecz ponadto składali poważne sumy na zasilenie skarbu narodowego. Znacznego poparcia doznała tu Polska od rodaków z Ameryki, którzy dzięki swojej liczebności kilku milionów uczuciowym nastrojom dla ich macierzy ochotnie składali ofiary przy tworzeniu państwa polskiego. Piłsudski, przystępując zaraz na wstępie do powołania rządu, przeprowadził w ciągu dwóch dni szereg rozmów z przedstawicielami partii, stronnictw i grup, chciał bowiem stworzyć rząd